Gdzie jest towar, który tu zostawiłem? Wrzuciłam do Kibla. Co? A co miałem zrobić? Przeszukali cały dom. To było warte 60 tysięcy. Potrzebuję tej forsy. To wszystko co mamy. To nasze ostatnie pieniądze. Liczyłem. na Oglądam sobie, sobie, sobie bawię, w łazienkach królewskim W tym bajie sobie, sobie bawię, w łazienkach po królewskim W życiu jeden moment, moment, ja wolę kruk nie mają To co robię to biały kruk nie złoty przywoje Biały klucz nie złoty, czwory, złoty To co robię to polskie złote Ja lecę, oni się spadają nie Słychać to nie nabor Ja z mam i z tych na Ty myślisz, ten balet, ta na to kosmo? To szalet, nie balet, ta dupa to szmira, nie sztuka i wcale nie spoko To szalet, nie balet, ta dupa to śmira, nie sztuka i wcale nie spoko To toaleta, to toaleta Mission to pale, nie ta planeta, nie ta planeta, nie ta planeta Mission to du paraqueta A rany no szó, a rany szó, w majestacu na twardej coty do twardej sam samla Mission to pale, to toaleta, to toaleta Mission to pale, nie ta planeta, nie ta planeta, nie ta planeta Mission to du paraqueta A rany no szó, a rany szó, w majestacu na twardej coty do twardej sam samla i na baletach już łykają wszystko Bale to jezioro Ej, kanie. One na baletach już łykają wszystko Te grzyby co je ojebały to nie były kanie, coraz więcej widzę wiem już kto jest kim jak kanie Twoja luba pyta czy jest buba do nas dzwoni Coraz bardziej ci już odpierdala tak jak kanie Nie ma buba twoja luba dalej dzwoni Wciąż Kuczyn znów nad ranem Żadnych zmian w temacie Żadnych zmian w temacie ne. Cały czas na szybko chce na szybkość Żadnych zmian w temacie Żadnych zmian w temacie Mieli znani być jak Dex Teraz zna ich tylko Pokédex Tylko Pokédex My będziemy znani tak jak Dex Póki co zna nas Twoja przyszła ex Twoja przyszła ex Myślą tu parę, do to, toalety, do to, toalety Myślą tu parę, nie ta planeta, nie ta planeta nie ta planeta. to balek, to parę, to parę, to parę, to tu na parę, to parę, to parę, to parę, to parę, to parę, do parę, to parę, to parę, to parę, to parę, to parę, to parę, nie ta, planeta, nie ta to parę, to parę, to parę, to parę, to parę, to parę, to parę, to parę, to What have you done?